W jej domu, a jeszcze bardziej nie podoba mi się jej świeżo rozkopany ogródek. Poprowadziłam nekromantkę dookoła domu, prosto do niedużego, choć ładnie rozplanowanego i zagospodarowanego ogrodu. Teraz, pod koniec listopada, niewiele zostało tu koloru, ale mogłam sobie wyobrazić te równe rabaty i wzniesione grządki w szczycie sezonu, pełne kwiatów i warzyw. Jabłonie rosnące przy ogrodzeniu dawałyby znacznie więcej prywatności niż teraz, gdy stały łyse i uśpione, czekając na pierwszy śnieg. Katia rozejrzała się i bez wahania ruszyła w stronę kopczyka na jednej z grządek. Obeszła go, nie przejmując się grudkami ziemi przyklejającymi się do jej eleganckich kozaków, pokiwała głową i rzuciła – Sprawdźmy, co tu zakopano, zgadzasz się? – uniosła mu bakciuki. Katia ułożyła dłoń równolegle do ziemi i zaczęła śpiewać. Za każdym razem, gdy słyszałam jej głos, melancholijny, nieśpieszny, wznoszący się i opadający w nieregularny, ale piękny sposób, przypominałam sobie, że jedną z jej nauczycielek była syrena. Żyłam. Wypełniała mnie gorąca magia, a mimo to musiałam świadomie zaprzeć się piętami, żeby nie ruszyć w stronę nekromantki. Melodia wznosiła się, a Katia wchodziła płynnie w wyższe oktawy. Z zamkniętymi oczami i twarzą pełną skupienia zwracała się do Matki Ziemi. Jej magia przesączała się w glebę i otaczała ją ledwie widocznym piółkowym blaskiem. Nagle poczułam zęby na dłoni. Nie ugryzienie, raczej uszczypnięcie, jakby biarkę chciał zwrócić na siebie uwagę. Przywarł do mojego uda, jak nastroszony biały jeżozwierz, każdy włosek na jego grzbiecie stał dęba. Przypomniałam sobie, że podobnie na pieśni śmierci reagowały wilki Borysa. Może znajdowały się jeszcze dalej ode mnie na skali żywej magii. O ile pamiętałam, ich reakcja na odpowiedź Matki Ziemi była jeszcze silniejsza. Biarka, wejdź do środka, poradziłam. Zaraz zrobi się gorzej. Zaskowyczał, ale nie drgnął. Jeszcze mocniej przylgnął do mojej nogi z uszami położonymi płasko po sobie. Ogon nerwowo uderzał o moją łydkę. Katia skończyła pieśń. I z zamkniętymi oczami czekała na odpowiedź. Kiedy ta nadeszła, biarkę pisnął z bólu. Dla ludzkiego ucha był to niemal niesłyszalny dźwięk, dla wilków. Bolesny. Chwyciłam go za futro na karku i zaprowadziłam do domu pani Bożeny. Poczekaj z Romanem, on też nie przepada za tą magią, choć z zupełnie innego powodu. Powiedziałam i wpuściłam go do środka, po czym zamknęłam mu drzwi przed nosem. Głuptas nie miał za grosz instynktu terytorialnego, ale uroił sobie, że musi mnie chronić, jakby sam nie przebywał pod moją opieką. Tymczasem Katia słuchała odpowiedzi. Gdy otworzyła oczy, wciąż tlił się w nich fioletowy blask. Stojąc nad świeżo przekopaną ziemią, potwierdziła moje najgorsze podejrzenia. Coś zostało tu pochowane bez dwóch zdań, oświadczyła. O, Lara. moja sprawa zaginięcia szybko skręca na południe. Mruknęłam. Pokręciła głową. Nie sądzę. Chyba, że szukasz zwierzaka. Nie rozumiem, przyznałam. Pokażę ci, jest dość mały. Obejdzie się bez pręta i bafi, stwierdziła. Uklękła. Odrzuciła poły płaszcza, by nie dotykały miękkiej ziemi, po czym zanurzyła w niej dłonie. Zanuciła zaklęcie, a gleba pod jej palcami zadrżała. Zimne fale magii przemknęły przez ogródek, po czym ziemia zaczęła oddawać to, co ukrywała. Kopczyk wypiętrzał się, wypluwając grudy na boki, aż na powierzchni zarysował się prostokątny kształt. Katia odgarnęła resztki pyłu i wyciągnęła czerwone pudełko po butach, przeniosła je na schodek i ostrożnie otworzyła. Zapach rozkładu uderzył mnie w nozdrza. Kucnęłam przy pudełku i zajrzałam do środka. Cholera. Na dnie leżało skulone ciałko szarego, pręgowanego kota. Na futrze wciąż widniały ślady krwi. Nie ja żył od trzech, może czterech dni. Zimno i szczelne lakierowane pudełko zahamowały rozkład. Wciąż wyglądał niemal świeżo. Tolek. Przypomniałam sobie imię kota, o którym mówiła pani Stefania. Zginął gwałtownie, a po pochówku ktoś pobłogosławił grób, powiedziała Katia. To za cholerę nie ma sensu, Katia. Kto włamuje się do starszej kobiety? Zadaje jej poważne obrażenia, wlecze ją po podłodze, zostawiając smugi krwi, morduje jej kota i odprawia mu pogrzeb. I jeszcze znajduje czas, by posprzątać i się pomodlić. Kto ryzykowałby spędzanie dodatkowych minut na miejscu zbrodni i jeśli ją zabił, czemu zabrał ciało ze sobą, zamiast zostawić w domu albo pochować obok kota? Dużo pytań, ale to już nie moja działka. Stwierdziła, wycierając dłonie w chusteczkę. Nie zazdroszczę ci, to rzeczywiście się nie klei. Rozmowę przerwał nam krzyk, Donośny i pełen pretensji. Halo, kim panie są i czemu kopią panie w ogrodzie Bożeny? Mają panie pozwolenie na takie rzeczy? Zerknęłam w stronę ogrodzenia między posesją Bożeny a terenem jej sąsiadów z lewej. Wpatrywali się w nas wysoki, niedźwiedziowaty łysol i niska, krągła kobieta z ciasnym hełmem loków. Skoro zauważyli nas, jaka jest szansa, że nie zauważyli tego, kto zakopał kota? Zastanowiłam się na głos. Przesłuchanie żywych zostawiam tobie. Jak znajdziesz coś martwego te rozmowy, daj znać. Zajmiesz się kotem, czy go pochować? Zapytała Katia. Zostaw, może będę musiała pokazać go sąsiadce. Dobra, to ja się zmywam. Umieram z głodu, od rana nic nie jadłam. Uściskała mnie i ruszyła do auta. A ja odkrzyknęłam do sąsiadów. Proszę się nie oddalać, zaraz do państwa przyjdę. Oczywiście natychmiast zaczęli się cofać od ogrodzenia, ale wątpiłam, by zdołali mi zwiać. W końcu miałam pod ręką wampira i wilka. Rozdział czternasty Sądząc po ich minach, najchętniej zamknęliby mi drzwi przed nosem, ale dla postrachu zabrałam ze sobą Romana. Wystarczyło jedno jego chłodne spojrzenie i od razu nas wpuścili. W każdej innej sytuacji szczerze bym im to odradzała. Zapraszanie wampira do domu to z zasady zły pomysł. Ale Roman był wyjątkiem. Nie dość, że wychodził za dnia, to jeszcze mógł przekraczać próg cudzego domostwa bez zaproszenia. Nieprzypadkiem magicznych rzadko przemieniano w wampiry. Kończyli jako anomalie, które nie musiały się trzymać typowych ograniczeń rasowych. Na wilka drepczącego za mną gospodarze zerknęli przelotnie i, sądząc po ich minach, uznali go za przerośniętego psa. Nie zamierzałam prostować tego błędu. Wprowadzili nas do kuchni. Układ domu był identyczny jak u sąsiadki. Rozejrzałam się. Sterylna czystość, stonowane beże i szarości. Miejsce na pokaz jak z katalogu. Żadne z nich nie usiadło przy stole. Nam też tego nie zaproponowali, więc rozmawialiśmy stojąc w niewielkiej przestrzeni między drzwiami a lewem. Pani domu opierała się o szafkę, a jej mąż zastygł w rozkroku z rękami opartymi na biodrach. Kobieta mogła być tuż po pięćdziesiątce. Wyglądała na nieco młodszą dzięki zaokrąglonym policzkom, które skutecznie maskowały zmarszczki. Jej oczy z bliska lodowato-niebieskie wydawały się lekko szkliste. Jakby miała się zaraz rozpłakać albo walczyła z alergią. Jasna cera, rumieńce i lekko zaczerwieniony nos dodawały jej zaskakującej kruchości. Przedstawiłam się jako namiestniczka i wyjaśniłam, że prowadzę śledztwo w sprawie zaginięcia ich sąsiadki pani Bożeny. Bożenka zaginęła, nie może być, przecież dopiero co ją widziałam, zawołała kobieta. Pani, yy, przepraszam, nie dosłyszałam nazwiska. Udawałam. Wiedziałam, że celowo pominęli je na początku rozmowy. Szczawik, Malwina Szczawik, odpowiedziała niechętnie. A to mój mąż Korfanty. Dodała, jakby nie chciała być jedyną zdekonspirowaną osobą w tym układzie. Pani Malwino, kiedy ostatni raz widziała pani panią Bożenę? Zapytałam. Zamyśliła się. Wracałam wtedy z Zielonego Targu. Kupiłem piękne buraki. Planowałam nastawić kiszony barszcz na święta. Rozmawiałyśmy chwilę przed domem, odbierała właśnie paczkę od kuriera. Dużą musiał jej pomóc wnieść ją do środka. Ze sklepu zoologicznego, dodała z satysfakcją. To musiało być w poniedziałek dopiero co. Może nie do końca. Mieliśmy piątek. Jeśli jej rachuba była trafna, widziała Bożenę tego samego dnia, w którym ta po raz ostatni rozmawiała przez telefon z panią Stefanią. Później już się panie nie widziały, dopytałam. A wie pani, że nie? Co jest dziwne, bo zwykle wpadamy na siebie w ogrodzie albo w sklepie. A pan? Widział pan Bożenę Świątek w ostatnich dniach? Zapytałam jej męża. Mężczyzna wzdrygnął się i odruchowo skrzyżował ramiona, jakby próbował odgrodzić się ode mnie niewidzialną barierą. Jego duża, nalana sylwetka emanowała dyskomfortem, a na łysej czaszce kropił się pot. Nie, oczywiście, że nie widziałem. W ogóle nic nie widziałem, powiedział twardo. A mnie zapaliła się czerwona lampka. Jest pan pewien? Naciskałam. Zacisnął usta, jakby miał zaraz przekręcić wyimaginowany kluczyk i udawać, że go wyrzuca. Zanim zadałam kolejne pytanie, Roman pochylił się nienaturalnie blisko korfantego i powiedział. Wiedział pan, że pani Bożena była kiedyś moją pracownicą, bardzo cenioną, a to sprawia, że jej zniknięcie traktuję osobiście. Znam sposoby, by nakłonić pana do szczerości, ale będą dużo mniej przyjemne niż dobrowolne wyjawienie tego, co właśnie przyszło panu do głowy. Nie może pan, złożyłbym skargę. Zająknął się, jakby dopiero teraz uświadomił sobie, do kogo właściwie składa się skargi, gdy wampir przestaje być uprzejmy. Roman wpatrywał się w niego bez cienia emocji, aż mężczyzna westchnął. Nic nie wiemy o żadnym zaginięciu. Nie byliśmy z Bożeną specjalnie blisko. Nic nie słyszałem, dodał z naciskiem. Ale coś pan widział, podsunęłam. To może nic nie znaczyć, odparł. Pozwoli pan, że sama o tym zdecyduję. W poniedziałek, po zmroku, widziałem samochód. Przyznał w końcu niechętnie. Jaki? Pamięta pan numery? Dlaczego zwrócił pan na niego uwagę? Podsuwałam pytania, bo znów zaczął się zacinać. Furgonetka, Ford. Grafitowy, może granatowy. Nie patrzyłem na tablicę. Stał krzywo, wystawał poza podjazd Bożeny. Nachodził na nasz chodnik, powiedział. Chyba nie zrobiłeś znowu awantury o takie drobiazgi, wtrąciła ostro jego żona. Każdy ma wyznaczone miejsce do parkowania i nie widzę powodu, by ktoś stawał na moim, warknął. Chodziłbyś z linijką i kłapał dziobem, a potem wielkie zdziwienie, że nikt nas nie zaprasza na przyjęcia i grille fuknęła. Jakbym miał ochotę na te ich przyjęcia, podniósł głos. A może ja bym miała? Pomyślałeś o tym? Wszyscy i tak nas traktują jak jedną osobę. Moja reputacja cierpi przez twoją upierdliwość. Samochód? Przerwałam im tę rozkoszną sprzeczkę. Jak długo stał? O której odjechał? Mężczyzna zmarszczył czoło. Przyjechał po zmroku. Kończyły się wieczorne wiadomości. A odjechał późno. Reflektory ześwieciły nam w okna, jak już kładłem się spać. Widział pan kierowcę? Gdybym widział, wygarnąłbym mu zaparkowanie na moim terenie. To nie był dobry moment, żeby mu przypomnieć, że chodnik, ulica i krawężnik między nimi nie należą do niego. A zauważyli państwo coś podejrzanego w ogrodzie, słyszeli hałasy, pokręcili głowami. Ubożeny zwykle jest cicho, przyznała pani Malwina. Pies trochę szczekał ostatnio, ale pewnie się musiał przyzwyczaić. Przygarnęła go niedawno i ciągle się oswajał z nowym domem. Ale dobrze, że ma psa. Przecież gdyby ktoś się do niej włamał albo ją napadł, kot by jej nie obronił, dodała. Nic nie widzieliśmy, oglądaliśmy film w sypialni po drugiej stronie domu. Dorzucił Korfanty. Jaki film? Zapytał nagle Roman. Co to ma do rzeczy? Odburknął mężczyzna. Zwykła ciekawość. Powiedział wampir i posłał mu twarde spojrzenie, po którym tamten się wzdrygnął. Nie wiem, nie pamiętam, szybko zasnąłem, rzucił mężczyzna nerwowo. A jego żona spuściła wzrok. Jej palce odruchowo naciągnęły rękę w swetra. Nie dość szybko, bym nie dostrzegła kilkudniowych siniaków. Nie zauważyłam nic podejrzanego, powiedziała cicho, nie podnosząc głowy. Czy poza kurierem i nieznanym kierowcą furgonetki. – Ktoś jeszcze odwiedzał w ostatnich dniach panią Bożenę? – zapytałam. – pokręciła głową. – To raczej ona wychodziła do ludzi. Często mnie namawiała, żebym poszła z nią do klubu książki czy na spotkanie rękodzielniczek. Coś w jej głosie? Nuta tęsknoty? Zdradzało, że chętnie by skorzystała z takiego zaproszenia. Ale zacięta mina Korfantego jasno sugerowała, co stało na przeszkodzie takim ekstrawagancjom. – To wszystko? – mruknął gospodarz. – Na razie. Wyciągnęłam wizytówkę i podałam ją pani Szczawik. Gdyby sobie pani o czymś przypomniała, proszę dać znać. Albo jeśli coś się wydarzy, nie musi to być od razu zaginięcie czy morderstwo. Nie ma spraw zbyt błahych, by zadzwonić. Korfanty spróbował przejąć wizytówkę, ale wcisnęłam mu drugą. Proszę, będę się kręcić w okolicy, więc gdyby działo się coś niepokojącego, proszę o sygnał, powiedziałam. Mruknął coś, czego nie dosłyszałam. Opuszczając ten chłodny, wysprzątany do ostatniego pyłku dom, czułam ciężar na sercu. Nie można im pomóc, dopóki nie zawołają o ratunek, stwierdził Roman cicho. Inteligentna łajza. Między innymi właśnie dlatego naprawdę go lubiłam. Rozejrzałam się po okolicy. W wielu nowszych dzielnicach pewnie wypatrzyłabym kamery. Miejskie albo prywatne. Ale tu nie dostrzegłam żadnej. Najbliższa była pewnie dobre dwa kilometry stąd, na rogatkach. Czy twoi ludzie mają dostęp do monitoringu miejskiego? Zapytałam. Wampir uniósł brew, jakby bawiło go samo przypuszczenie, że mogliby go nie mieć. Może zdołają namierzyć ciemną furgonetkę Forda na nagraniach z nocy z poniedziałku na wtorek? Strzał w ciemno. Gorzej byłoby tylko, gdyby to była biała furgonetka, mruknął. Pokiwałam głową, ale wciąż nie mieliśmy lepszego tropu. Może pora pogadać z kimś, kto ewidentnie skorzystał na zniknięciu pani Bożeny? Zaproponowałam. Sabotażystka od margaryny? Domyślił się Roman i wyszczerzył się w uśmiechu. W świecie konkursów na wypieki to chyba odpowiednik zamachu bombowego albo wysłania głowy konia. Jeśli rzuci się na ciebie z mikserem, jesteś zdana na siebie. Oświadczył i ruszył w stronę domu wskazanego wcześniej przez panią Stefanię. Już z daleka wyróżniał się gigantyczną instalacją z reniferami i saniami świętego Mikołaja na trawniku. Przecież ciągle jest listopad, powiedział Roman z niesmakiem. Nie przeszkadzały mi świąteczne dekoracje na miesiąc przed świętami. Tylko czemu musiały być tak drastycznie brzydkie? Z drugiej strony dobrze komponowały się z muchomorami domowej roboty o kapeluszach wykonanych z pomalowanych miednic. Rozdział piętnasty Pani Mariola nie czekała, aż zapukamy. Wychyliła głowę zza drzwi, ledwie przekroczyliśmy w furtkę. Była... Mm, intensywna. Blond grzywę trzymała w ryzach kolorowa apaszka zawiązana na czubku głowy w okazałą kokardę. Jej wyrazista kolorystyka znakomicie współgrała z bluzką z obfitym żabotem i bufkami oraz falbaniastą spódnicą do kolan, pod której wystawały różowe rajstopy. Pani Mariola najwyraźniej wyznawała zasadę, że w falbanek nigdy za wiele, a kolory neutralne to zniewaga dla zmysłu estetycznego. Była kobietą... hojnie, obdarzoną przez naturę, zwłaszcza w rejonie biustu spiętrzającego żaboty, a jej twarz nosiła ślady dawnej urody, choć pani Mariola musiała zbliżać się do siedemdziesiątki. Cóż państwa sprowadza w moje skromne progi? Zawołała z entuzjazmem godnym rejskiego ptaka w okresie godowym. Podałam swoje nazwisko i funkcje, a zielone oczy kobiety rozszerzyły się z ekscytacji. Och, namiestniczka niesamowite! Czy to nie cudowne, że dziewczęta mają dziś tyle nowych, niezwykłych ścieżek rozwoju i kariery? Wykrzyknęła. Cudowne, przyznałam. Możemy wejść? Chciałabym z panią porozmawiać o jednej z sąsiadek. Zamrugała gwałtownie. Zaczynałam się przyzwyczajać do tego, że każda jej reakcja, mina, zachwyt, gest, była jakby odrobinę przerysowana. Ale nie wyczuwałam fałszu. Złapałam się na tym, że wolałabym, by okazała się niewinna. Kolorowe ptaki blakną w więzieniach. Ależ oczywiście coś się stało? Zapytała, wpuszczając nas do środka. Gdy ją mijałam, mój nos wyłapał pod warstwą mocnych waniliowych perfum nutkę starej magii. Biarkę, który wchodził za mną, też musiał ją wyczuć. Kichnął i potrząsnął łbem, jakby chciał się otrząsnąć z uroku. Nie rzucała żadnego, wręcz przeciwnie. Robiła wiele, by ukryć swoje pochodzenie pod falbankami i duszącym zapachem. Roman wszedł ostatni. Uniósł tylko brew, spoglądając na mnie, gdy zamknęła za nami drzwi. Układ pomieszczeń był identyczny jak w innych domach przy tej ulicy, ale po raz kolejny przekonałam się, że wnętrze może świetnie oddawać charakter właścicielki. Dom pani Marioli był równie kolorowy jak ona. Wzorzysta tapeta w korytarzu, kwieciste zasłony i kanapa, turkusowy dywan w różowy rzucik w salonie i pastelowe ściany, każda w innym kolorze. Gdyby eksplodowały tu jednocześnie kwiaciarnia i sklep ze słodyczami, trudno byłoby zauważyć ślady wybuchu. Całą jedną ścianę zajmował rozbudowany kwietnik, z którego do nic bujnie wyrastały zielone pnącza. Rozpełzały się nie tylko po ścianie, ale i po suficie. Z pomiędzy liści wyglądał żyrandol. Pięcioramienny, ze szklanymi kloszami, w kształcie kwiatów konwali. Proszę, usiądźcie państwo, może herbaty? – zaproponowała gospodyni. – Odmówiliśmy z Romanem zgodnie i bez wahania. – Może nie była elfką czystej krwi? – ale tylko głupiec zaryzykowałby przyjęcie jedzenia czy picia na obcym terytorium. Usiedliśmy na kanapie, a pani Mariola zajęła fotel naprzeciwko. Jej bluzka niemal zlała się z pstrokacizną obicia. Pani Mariolu, kiedy ostatni raz widziała pani Bożenę Świątek? Zapytałam. Bożenę? Och, nie wiem, czy, może tydzień czy temu? Odparła zaskoczona. Czy zauważyła pani w sąsiedztwie coś nietypowego w poniedziałek po południu albo we wtorek? Och, nie mogłabym, zapewniła. Nie było mnie w domu od niedzieli, wróciłam dopiero wczoraj. Kto może to potwierdzić? Zainteresowałam się. Zamrugała zaskoczona. Czy mogę wiedzieć? Dlaczego uważa pani, że potrzebuje alibi? Co powiedziała Bożena? Zapytała nieco ostrzej. Nic, ale dotarły do nas wieści o... Hmm, pewnym konflikcie. Zarzuciłam przynętę. Konflikt to przesada. Rywalizacja, owszem, może niezbyt łagodna, może czasem ponosiły nas emocje, ale konflikt to za dużo powiedziane, zapewniła. Poza tym to już przeszłość. Tak? A dlaczego? Dopytałam. Uśmiechnęła się, a cała jej przerysowana słodycz wyparowała, odsłaniając coś znacznie ostrzejszego. Szybko jednak powściągnęła emocje. Zapewne powiedziano pani o naszej rywalizacji w konkursie i może zasugerowano, że próbowałam zdobyć nieuczciwą przewagę. Czego pani nie powiedziano, to że starałam się tylko wyrównać swoje szanse po tym, jak Bożena zagrała nieczysto. Proszę mi to wyjaśnić, poprosiłam. Oczywiście wie pani, że wygrywała kilka lat z rzędu, tyle że mało kto wie dlaczego. Wymierzyła oskarżycielski palec w okno. Ta kobieta zdobyła notes z przepisami matki Tadeusza Zuberta, głównego sędziego. Fartem, inaczej się tego nie da nazwać, trafiła na niego na wyprzedaży garażowej po śmierci Zubertowej. To dało jej nieuczciwą przewagę. Piekła ulubione ciasta sędziego, dokładnie tak, jak robiła to jego matka. Przecież to granie na sentymentach. Oczywiście, że będzie mu smakować, że uzna jej miodownik za najlepszy. W końcu dorastał z tym smakiem. Pani Mariola była cała w emocjach. Gestykulowała z rozmachem, a żaboty na jej piersi falowały, jak podczas sztormu. <śmiech> to niefortunne. Wykrztusiłam w końcu, przygryzając wnętrze policzka, żeby się nie roześmiać. Dramaty o tak niewielkiej skali były w moim świecie wręcz odświeżające. Niefortunne? Raczej nieuczciwe. Zgłaszałam sprawę Jurorom, ale najwyraźniej regulamin nie przewiduje takiej sytuacji. Prawo rzadko nadąża za przestępcami, wypaliła. Czyli czuła się pani bezradna wobec tej niesprawiedliwości? Zapytał Roman z pozorną niewinnością. Zmrużyła oczy. Pan mi tu niczego nie imputuje. A nie jestem głupia. I Jakoś nie wierzę, że namiestniczka i książę wampirów naprawdę interesują się sporem między gospodyniami domowymi. Musiało się wydarzyć coś innego. Jeśli Bożena nie złożyła na mnie skargi, a wy rozmawiacie z sąsiadami, to znaczy, że sprawa jest poważna. Została napadnięta? Zamordowana? Pani Bożena zaginęła. Staramy się to wyjaśnić i ją odnaleźć, przyznałam. Zamrugała zaskoczona, ujęła falbanki na mostku i głęboko odetchnęła. O, oczywiście, że bolała mnie ta niesprawiedliwość. Ale zamknięcie Bożeny w piwnicy, czy jej zabicie, nie przyniosłoby mi satysfakcji. Bez sprawiedliwości stało się zadość, muszę z nią wygrać. A nie wygram, jeśli nie wystartuję w najbliższym konkursie. Nikomu bardziej niż mnie nie zależy, żeby się pojawiła. Upiekła swój miodownik, sernik, co tylko chce, a potem patrzyła, jak to mnie wręczają błękitną szarfę. Wydaje się pani bardzo pewna, że właśnie tak będzie, zauważyłam. Choć po poprzednich porażkach ten optymizm może zaskakiwać. Machnęła dłonią ozdobioną szafirem. Po ostatnim konkursie... Postanowiłam być bardziej proaktywna. Nie wymarzę wspomnień Tadeusza Zuberta o wypiekach jego matki, ale mogę stworzyć nową, przyjemną ścieżkę smakowo-pamięciową, powiedziała. Nie miałam pojęcia, co właściwie mówiła i najwidoczniej odmalowało się to na mojej twarzy, bo przewróciła oczami i wyjaśniła, od roku mam z nim romans. Dostaję moje ciasta w najbardziej intensywnych emocjonalnie momentach, żeby powiązał smak. Z przyjemnością. W tym tygodniu byliśmy we Włoszech, jedliśmy tiramisu pistacjowe. Wymsknęło mu się, że właśnie to ciasto będzie wyzwaniem niespodzianką w finale. Nie byłam pewna, czego się spodziewałam, przychodząc tutaj, ale zdecydowanie nie tego. Mogę pani pokazać bilety i rachunki za apartament w Rzymie, dodała, i zapewnić, że bardzo mi zależy, by Bożena się odnalazła. Byłabym pocieszona, gdyby ominął mnie taki triumf. Weszliśmy w milczeniu, przetrawiając to, co usłyszeliśmy. Ona jest... Hmm? Diaboliczna. Odezwał się po dłuższej chwili Roman. Daj spokój. Gdyby trafiła do piekła, szybko dochrapałaby się stanowiska kierowniczego. Nadal ciężko mi uwierzyć, że środowisko domowych wypieków jest tak... intensywne. Jeśli od wyników zależy status społeczny, to nawet wyścigi pcheł skończą się poderżniętymi gardłami, skwitował Roman. Chciałam jeszcze porozmawiać z sąsiadami z dwóch pozostałych domów przy ulicy, ale nikogo nie zostałam. Sądząc po grubym dywanie z liści między domem Szczawików a Brzuskiewicz, nie było ich od dawna. Zadzwoniłam do pani Stefani, żeby o to dopytać. Wyjechali ponad dwa tygodnie temu, jeszcze przed jej wyprawą do sanatorium. Do córki gdzieś na południu Polski. Ostatni dom przy ulicy, na lewo od domu pani Stefani, stał pusty od trzech miesięcy. Od śmierci właściciela. Po zakończeniu postępowania spadkowego miała się tam wprowadzić miła młoda dziewczyna po czterdziestce. Roman skręcił w stronę domu Bożeny. Wyraźnie zamyślony. Przyszło ci coś do głowy? Zapytałam. Przypomniało mi się, co mówiła pani Malwina. Widziałaś gdzieś w domu wielki wór psiej karmy? Nie widziałam. Przecież nie zjadł wszystkiego w jeden dzień, mruknął Roman. Kto morduje starszą panią? Zabija i zakopuje jej kota, a potem znika z ciałem, psem i workiem karmy. To się zupełnie nie trzymało kupy. Nagle Biarkę się nastroszył i zawarczał w stronę krzaków po drugiej stronie ulicy. Wyskoczył stamtąd szaro-czarny wilk, ten sam, którego widzieliśmy z Romanem, kiedy jechaliśmy tu po telefonie pani Stefani. Szczeknął krótko w stronę mojego wilka. Biarkę, choć mniejszy, nie cofnął się. Wręcz przeciwnie. Stanął przede mną, wyraźnie mnie osłaniając. Złapałam go za fałd skóry na karku. Spokojnie. Żadnych awantur. Poprosiłam, wpatrując się w obcego. Nie należał do stada Borysa. Był za daleko, bym wyczuła zapach, ale nie pasował też do Trójprzymierza, a Jednak było w nim coś znajomego, choć jednocześnie miałam pewność, że nigdy wcześniej go nie widziałam. Spojrzał mi prosto w oczy z niepokojącą intensywnością, jasnymi, niebieskimi ślepiami, po czym zniknął w zaroślach. Chwilę później dobiegło nas przeciągłe wycie. Tobie też do zobaczenia, mruknęłam, bo intuicja podpowiadała mi, że nie było to nasze ostatnie spotkanie. Rozdział szesnasty. Nie będzie łatwo, pomyślałam zapinając pasy. Bierkę umościł się już na kocu na tylnej kanapie, a Roman wycofywał auto z podjazdu. Sprawdziliśmy. W domu nie było ani śladu worka z karmą. Zniknął wraz z panią Bożeną i Reksiem. Jeszcze raz przyjrzałam się Salonikowi w stanie kontrolowanego chaosu, licząc, że może dostrzega coś, co wcześniej mi umknęło. Przez dłuższą chwilę fotografowałam ślady pazurów i zębów, przykładając miarkę. Byłam niemal pewna, że ten na zasłonach zostawił kot, próbując uciec przed czymś dużym i uzębionym. Może wilkiem, może czymś bardziej niespotykanym. Pamiętałam dokładnie, jak wielkie były ugryzienia na jego szarym ciałku. Teraz, gdy jechaliśmy ciemną ulicą, latarni było niewiele, a i tak świeciła się co druga. Zastanawiałam się, czy to przypadek, że zaginęli kobieta i szczeniak, zginął jej kot, a w okolicy kręcił się niezidentyfikowany wilk, którego nie potrafiłam przypisać do żadnego stada. Czy miał z tym wszystkim coś wspólnego? Nie bardzo wierzyłam w zbiegi okoliczności, a i tropów nie miałam zbyt wiele. Jeśli Daria i ochrona Romana nie znajdą niczego w nagraniach i cyfrowych śladach pani Bożeny, nie bardzo wiedziałam, czego się chwycić. Potarłam oczy, czując zmęczenie. Nie było nawet późno, dopiero co minęła osiemnasta, ale w listopadzie oznaczało to zmrok. Odwieźć cię do domu? zapytał Roman. Nie, podjedźmy do ciebie, przejdę się z biarkę. Może potrzebować chwili w krzakach, skoro nadal odmawia przemiany. Odwróciłam się w stronę wilka, a on posłał mi niewinne spojrzenie. Godzinę wcześniej Miron napisał mi, że dotarli już z Salcią do domu i czekają z obiadem. Jedna dobra wiadomość tego dnia. Roman, zapomniałam zapytać, ta krew w domu. Była tylko ludzka? Zmarszczył brwi. Było też sporo zwierzęcej, przyznał. Skupiałem się na ludzkiej, dodał tonem usprawiedliwienia. Szkoda, że nie mamy technika, który zdjąłby tam odciski. Choć pewnie i tak nie byłoby ich w żadnej bazie, powiedziałam cicho. Już niedługo pocieszył mnie. Co niedługo? Zatrudnisz sobie technika. Może nawet całą kompanię tych śmiesznych ludzików w białych kombinezonach, którzy w każdym serialu kręcą się po miejscach zbrodni. Otwarł z entuzjazmem. Najwyraźniej Daria wprowadziła go w świat seriali kryminalnych i pewnie też dokumentów o prawdziwych zbrodniach. Co w sumie mogło działać na korzyść komisariatu i w szerszej perspektywie moją. Naprawdę powinnam wysłać tej dziewczynie czekoladki lub zabrać ją na kolację. Miała dobry wpływ na Romana, choć on oczywiście tkwił w twardej fazie wyparcia. O ile? Znajdę technika po tej stronie bramy, przypomniałam. Jeśli zarzucisz sieć odpowiednio szeroko, czemu miałabyś nie złowić? Zapytał. Ludzie wybierają różne ścieżki. Znałem kiedyś wampira, który współpracował z policją jako specjalista od krwawych śladów. Z ludzką policją? Roman przytaknął z rozbawieniem. Ale jako wampir? Dopytałam zafascynowana. No coś, ty dla ludzi nie istniejemy. Miał dobrze opracowaną wymówkę, dlaczego może pracować tylko po zmroku. Jakąś chorobę skóry czy krwi nie pamiętam, ale był tak dobry, że przymykali oko na jego dziwactwo. Jedyny problem miał z zeznaniami przed sądem, choć na to znalazł sposób. Krew była po prostu jego pasją, nie tylko pożywieniem. Pokręciłam głową. Jutro ściągnę tam Borysa albo któregoś z jego chłopaków. Spróbujemy wytropić bestię, która zostawiła ślady w domu i tego wilka, którego dwa razy widzieliśmy w okolicy, powiedziałam. Dam ci znać, jeśli Daria się do czegoś dokopie, zapewnił. Przymknęłam powieki. Jakie było prawdopodobieństwo, że pani Bożena wciąż żyła? Ech, niewielkie, musiałam to przyznać. Ale dopóki nie znajdziemy ciała, będę prowadzić śledztwo tak, jakby żyła. I czekała na nasz ratunek. Roman zajechał pod swój pałacyk, a ja wyskoczyłam z samochodu. Było w nim za ciepło i za wygodnie. Jeszcze chwila i znów bym przysnęła. A wtedy wampir uznałby, że weszło mi to w nawyk i żartom nie byłoby końca. Wypuściłam wilka z samochodu i pomachałam Romanowi, ruszając w stronę domu. Wiesz, że w każdej chwili możesz się zmienić? Zapytałam Biarkę, który dreptał obok mnie. Moja oferta ochrony obejmuje też twoją ludzką formę, i jeśli powstrzymujecie tylko rzadka u wilków skromność, to wiedz, że moje albo Mirona ubrania powinny na ciebie pasować, a jeśli nie, kupię ci coś odpowiedniego, dodałam. Wilk szedł cicho. Zauważyłam, że przestał oszczędzać łapę, więc pewnie nie potrzebował już bandaży. Na czterech łapach naprawdę trudno się porozumiewać, wiesz? I ciężko korzystać z toalety. No i znowu będziesz jadł kolację z podłogi. Tłumaczyłam, ale nie reagował na zaczepki. Daj mi choć znak... Że nie zmieniasz się, bo nie chcesz, a nie dlatego, że ktoś ci to uniemożliwił. Wilk zaskomlał, pomachał ogonem i się uśmiechnął. Cokolwiek to miało znaczyć. Beschnęłam i skręciłam w boczną uliczkę, która wydłużała drogę do domu, ale prowadziła wzdłuż niewielkiego skweru. Rób co musisz, ale nie licz, że będę coś zbierać do woreczków, więc mandaty bierzesz na siebie. Mruknęłam, choć nie wiedziałam, kto w tornie miałby wypisywać mandaty. Biarkę potruch.